Jak brzmi pierwsze zdanie Biblii? Kto pamięta? Na początku stworzył Bóg niebo i ziemi. Teraz proszę grupę modlitewną, abyście się nie odzywali, bo my to w środę przerabialiśmy. Jak brzmi ostatnie zdanie Biblii? A, nie zaglądajcie. Widzę zakłopotanie. Ostatnie zdanie Biblii. Zdanie Biblii. Nie wiemy. Od ilu lat czytamy Biblię? Ho, ho, ho, a może jeszcze więcej? Wiemy doskonale, co było na początku. Mniej więcej wiemy, co było, co jest w środku. Ale dlaczego nie znamy ostatniego zdania? Przecież ostatnie zdanie zazwyczaj jest bardzo ważne. To zdanie brzmi Niech łaska Pana Jezusa towarzyszy Wam wszystkim. O, wcale nie przyjdź, Panie Jezu. Wcale nie Coś w stylu i żyli długo i szczęśliwie, ale takie zakończenie mówiące o łasce Pana Jezusa. I to jest rzecz dziwna, że większość z nas nie ma pojęcia i nie pamięta, co jest napisane na samym końcu. Dlaczego? Biblia mówi o tym, co wydarzyło się, o tym, jak mamy żyć teraz, w naszej teraźniejszości i o tym, co wydarzy się w przyszłości. I to jest taki mały, niewinny test na naszą znajomość Biblii. Ale ten mały, niewinny test nasuwa takie pytanie, czy w naszej teraźniejszości nie żyjemy bardziej przeszłością niż oczekiwaniem tego, co ma przyjść? Pomyślmy nad tym. Czy to nie trochę dziwne, że skupiamy większą uwagę na tym, co było w przeszłości, niż na tym, co ma się wydarzyć? Uwaga, przeszłość jest ważna. Jestem historykiem, wiem, co mówię. Czasami was zadręczam jakimiś pytaniami z tej dziedziny. Więc przeszłość jest ważna. Przeszłość uzasadnia teraźniejszość. Przeszłość wyjaśnia teraźnie, teraźniejszość. Rozumiemy teraźniejszość dzięki zrozumieniu przeszłości. Wiemy, że ona wpłynęła na nas. Przeszłość rodzi teraźniejszość, historia narodów, państw i poszczególnych osób. Nasza przeszłość zdeterminowała w jakiś sposób to, jacy jesteśmy dzisiaj. Miejsce, w którym się wychowaliśmy, edukacja, wpływ środowiska, rodziny, szkoły, kościoła, to wyprodukowało nas w jakiś sposób, ukształtowało nas. Nasze dziedzictwo duchowe, cywilizacyjne uczyniło nas ludzi takimi, jakimi jesteśmy. Ja pomijam biologię oczywiście, pomijam może jeszcze parę innych rzeczy, ale rozumiemy to, tak? Przeszłość wpływa i objaśnia teraźniejszość. Ale kochani, my przecież żyjemy dla przyszłości, a nie dla przeszłości. Zgadza się? Nie żyjemy dla przeszłości. Przynajmniej nie powinniśmy. Ale chcemy żyć teraźniejszością dla przyszłości. Wiecie, można żyć przeszłością. Są ludzie, którzy żyją przeszłością. Można coś bez końca rozpamiętywać. Jakieś wydarzenia z swojej osobistej przeszłości lub przeszłości narodu. Wydarzenia przykre i bolesne albo wydarzenia wzniosłe i chwalebne. I można wracać sercem, pamięcią i rozpamiętywać, ale to zawsze oznacza w życiu tej osoby regres, brak postępu, cofanie się. Wiecie, można wspominać dawny ból lub dawną chwałę i to nie jest złe, ale jeżeli rozpamiętujesz, żyjesz tylko tym, co wydarzyło się kiedyś, to jest jak narkotyk, który zatruwa twoją duszę, twój umysł i twoje serce. Jeśli rozpamiętujesz krzywdy, które Cię spotkały lub nieszczęścia, to prawdopodobnie nigdy nie podniesiesz się z ich skutków. Jeśli trzyma Cię nieprzebaczenie z powodu tego, co wydarzyło się w przeszłości, prawdopodobnie będziesz więźniem swoich uczuć, więźniem swoich emocji. Treny Jeremiasza 3, 19-20. Tak prorok Napisał, wspomnij moją niedolę i tułaczkę, piołun i trucizny. W Biblii Warszawskiej, wspominanie własnej niedoli to piołun i trucizna. Dokładnie ją pamiętam i na myśl o niej omdlewam. A więc wspominanie swojej niedoli, wspominanie swojego nieszczęścia, życie, tym rozpamiętywanie tego sprawia, że stajemy w miejscu i omdlewamy, to znaczy słabniemy. Kogo z nas nie spotkało w życiu jakieś nieszczęście? Każdy z nas. Przeżył coś przykrego, czasami coś tragicznego. Historie niektórych z nas są bardzo, bardzo trudne, bardzo ciężkie. Na tyle ciężkie, że chyba żaden ludzki psycholog nie byłby w stanie posklejać tych rozsypanych kawałków z przeszłości w jakąś funkcjonującą dobrze całość. I rozpamiętywanie tej przeszłości utrudnia sklejenie. Ale jest Bóg, który może posklejać ciebie Piękną, radosną, spokojną całość. Warunek jest jeden. Wiedząc, jak źle było w przeszłości, wiedząc, co trudnego wydarzyło się, nie rozpamiętuj tego, bo przed tobą jest przyszłość. Przeszłość minęła i już jej nie zmienisz. Cokolwiek się wydarzyło jest już za tobą. A teraz jesteś tu i teraz. I w teraźniejszości, w tym momencie wpływasz na swoją przyszłość, na to, co będzie z tobą za jakiś czas. Wiecie, Biblia mówi, że ludzie nazwani bohaterami wiary, ich cała lista wymieniona jest na przykład w rozdziale 11 listu do hebrajczyków, miejsce chyba dobrze znane w większości z nas, takie osoby jak Noe, Abraham, Izaak, Mojżesz i inni, Zwyciężyli w swoim życiu dlatego, może tak, nie dlatego, że byli tacy twardzi i zawzięci, nie dlatego, że ktoś im za to zapłacił, ale zwyciężyli dlatego, że skupieni byli na przyszłości, skupieni byli na obietnicy. I ten rozdział mówi, że oni nie dożyli spełnienia tej obietnicy, ale żyli tą obietnicą. Zauważcie. Przechodząc przez trudne momenty i mając w pamięci trudne chwile, żyli dla przyszłości. Oczekiwali spełnienia się Bożych obietnic. I to było paliwo, które ich napędzało. Słuchajcie, to jest najlepsze, najfantastyczniejsze paliwo, jakie możemy otrzymać od Boga. Nadzieja przyszłości. Obietnica Boża, która nie zawodzi. To, co czeka Ciebie, to, co czeka mnie, to, co czeka nas w Chrystusie Jezusie. Aleluja. Hebrajczyków 11. Przeczytamy Trzy wersety, trzy, cztery wersety, trzynasty do szesnastego. Ci wszyscy, a więc Nowy, Abraham, Izaak, Mojżesz i inni, poumierali w wierze. Nie otrzymali tego, co głosiły obietnice. Ich spełnienie zobaczyli jednak jakby z daleka i przywitali je. Wyznali także, że są na ziemi gośćmi i przechodniami. Ci bowiem, którzy tak mówią, okazują tym samym, że szukają ojczyzny. I jeśli by im chodziło o tę, z której wyszli, mieliby sposobność do niej powrócić. Tymczasem oni pragną lepszej, to jest niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się ich ani tego, że nazywają Go Bogiem. Przygotował im nawet miasto. Nie dożyli, ale oczekiwali. Tym oczekiwaniem zwyciężyli. I Bóg nie wstydzi się ich. I jest coś dla nich przygotowane i do tej myśli za chwilę wrócimy. Czyli znając przeszłość, rozumiejąc teraźniejszość, skupieni na przyszłości. Dobre hasło? Znając przeszłość, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Rozumiejąc teraźniejszość, rozumiecie jaka jest wola pańska, skupieni na przyszłości, oczekujemy ojczyzny, miasta. Wracając do Księgi Rodzaju 1.1. W tym wersecie mamy opis początku tego, co w ogóle rozumiemy, tego, co w ogóle istnieje. Zauważcie, mamy tutaj trzy podstawowe elementy stworzenia. Na początku czas. Po drugie, Bóg stworzył niebo, przestrzeń. I ziemię, materia. Czas, przestrzeń, materia. I Bóg, który jest ponad Czasem, ponad przestrzenią i ponad materią. Widzimy to? Bóg nie jest czasem, przestrzenią i materią. Takie myślenie to jest panteizm, wszystko jest Bogiem. Nie. Bóg jest ponad swoim stworzeniem, ponad czasem, przestrzenią i materią. Czas, przestrzeń, materia. Nie ma czasu bez przestrzeni. Nie ma materii bez czasu. Nie będziemy wchodzić w te trudne zagadnienia z dziedziny fizyki pewnie, ale to jest genialny, zwięzły opis tego, jak zafunkcjonował świat. My jako stworzenia istniejemy i funkcjonujemy w czasie, przestrzeni i materii. To wszystko musi być razem, każdy z tych elementów, abyśmy mogli istnieć. Jesteśmy gdzieś między punktem alfa, to jest pierwsza litera greckiego alfabetu, a punktem omega, ostatnia litera greckiego alfabetu. Między alfą i omegą. My gdzieś się przemieszczamy. Jakiś mały wycinek tej giga rzeczywistości jest przypisany nam. Jesteśmy w tym wielkim nurcie Bożego Planu. Patrząc na historię, jest to niewielki wycinek, ale dla nas najważniejszy, bo jest nasz. Alfą i omegą, jest Jezus. On powiedział, ja jestem alfa i omega. A więc to, co się dzieje w czasie, przestrzeni i materii, jest pod Jego władzą i kontrolą. Choć dał On pewien zakres wolności i swobody swojej ożywionej, rozumnej materii człowiekowi, aby człowiek mógł czynić to, co sam zechce, ale będzie za to rozliczony. Dziś chciałbym... Choć trochę mówić o tym, dokąd zmierzamy w Chrystusie. Dziś będzie to jakaś dawka wiedzy. Chciałbym zainspirować do czerpania paliwa, które jest najlepszą motywacją. Chciałbym, byśmy kierowali nasze oczy na zapłatę. Uwierzcie mi, uwierzcie Biblii, że ten wycinek czasu, jaki tu spędzamy, jest niesamowicie krótki. Jak mgnienie oka. Jak kwiat polny, który... Kwitnie, za kilka dni go nie ma. Jak trawa polna. Rozwija się, słońce przygrzeje i usycha. Ale gdy skierujemy wzrok na zapłatę, gdy skierujemy wzrok na przyszłość, myślę, że to będzie najlepsza motywacja do zwycięskiego, świętego i oddanego Bogu życia. Amen. Kto czyta Biblię, wie, co było po Genesis 1.1, po księdze Rodzaju 1.1, Czytamy, że od czasu do czasu Bóg przez proroków lub w inne sposoby zapowiadał, co będzie w przyszłości. Część już się spełniła, większość jeszcze nie. Niektóre zapowiedzi są kojące, inne bardzo niepokojące. Chciałbym, żebyśmy taką krótką perspektywę sobie uchwycili. I wybrałem zaledwie kilka tak zwanych zajawek, czyli takich krótkich miejsc mówiących o przyszłości. Otwórzmy Księgę Izajasza, rozdział 24, Księga proroka Izajasza. Izajasz mówił o wielu rzeczach, gdybym zapytał o czym, tak z, z pamięci, pewnie byśmy sobie przypomnieli, no mówił o odbudowie Syjonu, o narodzeniu Mesjasza, cudowny doradca, mówił o wilku i jagnięciu, że razem będą na Świętej Górze, o czym jeszcze ten Izajasz? Aha, o poście, o czym jeszcze Izajasz pisał? No musielibyśmy zajrzeć, coś tam... W głowie mamy różne pojedyncze wersety, ale pisał także rzecz przerażającą dla człowieka. Werset pierwszy. Oto Pan spustoszy ziemię i zniszczy ją, zniekształci jej powierzchnię i rozproszy jej mieszkańców. Dalej wersety trzeci i czwarty. Całkowicie spustoszona będzie ziemia i doszczętnie złupiona, ponieważ Pan wypowiedział to słowo. Usycha i więdnie ziemia, omdlewa i więdnie świat. Omdlewają dostojnicy ludu ziemi. Jeszcze werset 19. Rozpęknie się cała ziemia. Biblia warszawska mówi, w kawałki, w bryły rozleci się ziemia. Pokruszy się jej powierzchnia i świat się będzie cała. To jest straszliwa perspektywa. Planeta, po której chodzimy, na której mieszkamy, która daje pewne oparcie naszym nogom, ona ma być rozbita na kawałki. Zniknie. To jest jedna perspektywa. Kosmiczny kataklizm. A teraz spójrzmy na to, jak Jezus przygotowywał uczniów na przyszłość. Ewangelia Jana, rozdział 14. Wiersze 1 do 3. Nie ulegajcie trwodze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Wtedy uczniowie nie za bardzo rozumieli te słowa, oni ciągle skupieni byli na tej teraźniejszości, czas, przestrzeń, materia tu i teraz. Ciągle im się wydawało, że Jezus tak naprawdę przyszedł, aby odbudować Królestwo Izraela i to będzie już absolutny finał wszystkiego i będą mogli żyć sobie spokojnie w cieniu wszechmocnego, a narody będą im służyć, Jezus przedstawia im zupełnie inną perspektywę dziejów. Mówi tu o swoim w wstąpieniu. Tak czytaliśmy? Idę przygotować wam miejsce. Wiecie, Jezus poszedł do nieba nie po to, żeby odpocząć, ale żeby coś przygotować. Mówi o swoim powrocie na jakiś czas, by ponownie odejść, ale już razem z uczniami. Proszę o drugi slajd. Niektórzy już pewnie wiedzą, co ten obraz przedstawia. Za chwilę spróbuję to wyjaśnić. W innych Ewangeliach Jezus wyraźnie mówił, co czeka świat, ziemię, kosmos ludzi, ludzi zbawionych i niezbawionych, możemy to czytać. Przyszłość Kościoła, pogan, ziemi była także sporą częścią treści zwiastowania apostołów, i ich listów. Księga Objawienia niemal w całości, czy w ogromnej większości mówi właśnie na ten temat. I to są rzeczy kierowane do nas, abyśmy byli ich świadomi, abyśmy wiedzieli dokąd zmierzamy. I tylko dwa wybrane fragmenty. Jeden z listu Pawła do Tesaloniczan, a drugi z listu Piotra. Pierwszy do Tesaloniczan, rozdział czwarty, wersety trzynasty do osiemnastego. Nawet nie będę zbyt wiele komentował, te wersety są dość jasne, skupię się na innym końcowym fragmencie. Pierwszy do Tesaloniczan, rozdział czwarty, wiersze 13-18. Nie chcemy też, bracia, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli, to znaczy zmarli. Nie musicie się smucić jak ludzie bez nadziei. Otóż jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. To Wam podajemy jako słowo Pańskie. My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan stąpi z nieba z wyraźnym rozkazem przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. Tymi słowami dodawajcie sobie otuchy. Siostro, bracie, to nic, choć nie chcę bagatelizować naszych smutków, ale chcę Ci powiedzieć w świetle tego słowa, to nic, że dzisiaj płaczesz, to nic, że dzisiaj chorujesz, to nic, że nie wiesz, czy spłacisz kredyt mieszkaniowy. To jest tylko na chwilę. Mgnienie oka. W tym czasie, w tej przestrzeni i w tej materii. Ale wiedz, że nadchodzi coś nowego. Coś zupełnie innego. Gdzie, tak mi się przynajmniej wydaje, czas płynie inaczej i przestrzeń również wygląda inaczej. Choć nie potrafię tego logicznie, wytłumaczyć, ale czytając Biblię mam takie nieodparte wrażenie. Jeden z apostołów napisał, albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nie znaczą nic w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Cokolwiek trudnego przeżywasz, to nie znaczy nic w porównaniu z tym, co czeka cię w przyszłości, gdyż czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co na rozum nie przyszło. To Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. I nawet to, co ja mówię dzisiaj, to, co czytamy z Biblii, to jest, jak to młodzież powiada, zajawka. To jest jak zwierciadne, fragment, hasło. Pełnia będzie kiedyś, gdy tam wejdziemy. Gdy przyjdzie tamten czas, a ten się skończy. Gdy ta materia się rozsypie, będzie nowa. Gdy ta przestrzeń zniknie i Bóg nas powoła do innej przestrzeni. Jeszcze z listu Piotra mamy relację Jana, Pawła, teraz Piotra. Drugi list Piotra, rozdział trzeci, wiersze 10 do 14. Skup swoją uwagę na tych wersetach. Drugi Piotra 3, 10 do 14. Dzień Pana nadejdzie jak złodziej, wtedy niebo z czaskiem przeminie. Niebo, przestrzeń z czaskiem przeminie, nie będzie. Widzisz to? Na początku stworzył Bóg niebo, przestrzeń. To przeminie. Podstawy świata stopnieją w ogniu. Ziemia. Ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę ze swoich dokonań. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień? Mówią do was oczekujących, a nawet pragnących przyspieszyć nastanie Dnia Bożego, w którym niebo zginie w ogniu i żar stopi podstawy świata. Bo przecież oczekujemy zgodnie z obietnicą nowego nieba i nowej ziemi, w których na stałe zamieszka sprawiedliwość. Aleluja. Czy tego oczekujemy? Czy może tylko lepsze wypłaty? I fajnych czasów latem. I pomyśl sobie, gdyby Pan Jezus przyszedł w czerwcu, to jeszcze bym nie pojechał na te kanary. Mógłby we wrześniu. Wtedy zaliczyłbym Kanary, a potem do nieba. Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby On mógł was zastać w pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych. Mija kształt tego wieku, mija kształt tego świata. To jest chwila. Czas, przestrzeń, materia z czaskiem. Z czaskiem przeminie. Nowe niebo. Biblia mówi nam o takich wydarzeniach, ja hasłowo je odczytam, bo każdy z nich warto jest głębokiego zastanowienia, studium, kazania co najmniej, jeśli nie książki o takich wydarzeniach jak powrót Pana, pochwycenie Kościoła, czyli zabranie Go z ziemi, pierwsze zmartwychwstanie, wesele baranka i oblubienicy, wielki ucisk, tysiącletnie królestwo, drugie zmartwychwstanie, sąd ostateczny, nowe niebo i nowa ziemia i nowa Jerozolima. A potem... Już tylko wieczność w nowych niebiosach, na nowej ziemi, w nowym Jeruzalem w innym czasie, przestrzeni i materii. I na koniec tego dzielenia, rozważania skupimy się na słowach apostoła Jana z Księgi Objawienia, rozdział 21. U końca dziejów, kiedy to wszystko już się przetoczy, przewali przez świat i te wspaniałe i te tragiczne wydarzenia, Jan zobaczył coś takiego, 21 rozdział Księgi Objawienia, początek. Następnie zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, nie ma już morza. Zobaczyłem też święte miasto, nową Jerozolimę. Wstępowała ona z nieba od Boga. Przygotowana była jak panna młoda, wystrojona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos. Rozległ się od strony tronu, głosił, oto namiot, przybytek, spotkania Boga oraz ludzi. Będzie z nimi mieszkał, oni będą mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Otrze też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci, ani bólu, krzyku, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. Z tego rozdziału, on jest cały wspaniały, ale aby nie zabrać zbyt wiele czasu, jeszcze jeden dłuższy fragment, od dziewiątego czytajmy, do końca. Potem przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmioma ostatecznymi, ostatnimi klęskami, i powiedział: Chodź, pokażę ci pannę młodą, małżonkę Baranka. Zmowa o kościele. I zaniósł mnie w duchu na wielką, wysoką górę. Stamtąd pokazał mi święte miasto, Jerozolimę, wstępującą z nieba od Boga. Była w niej jego chwała. Jej blask przypominał. Najdroższy kamień, jaspis, czysty jak kryształ. Miasto otoczone było wielkim, wysokim murem. W murze dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów oraz wypisane imiona dwunastu plemion, synów Izraela. Od wschodu były trzy bramy, od północy, z zachodu, od południa po trzy bramy. Mur miasta miał dwanaście fundamentów, na nich dwanaście imion, dwunastu apostołów baranka. Ten, który ze mną rozmawiał, miał ze sobą miarę. Była to złota trzcina, którą miał zmierzyć miasto. Jego bramy i mur. Miasto zatem miało kształt kwadratu. Jego długość była równa szerokości. Anioł przyłożył trzcinę, zmierzył 12 tysięcy stadiów. Długość miasta, jego szerokość i wysokość były równe. Widzieliście miasto kiedykolwiek na Ziemi? Tak samo szerokie, długie, jak i wysokie? Nawet najwyższe drapacze chmur nie są w stanie tego zrealizować. Zmierzył też jego mur, 144 łokcie. To jest około 65 metrów grubości, według miary ludzkiej, którą posługiwał się anioł. Mur zbudowany był z jaspis, samo miasto z czystego złota, podobnego do szkła, czystego jak kryształ. Ja takiego złota nie widziałem, bo to nie ta przestrzeń, nie ten czas i nie ta materia. Fundamenty muru miasta były ozdobione różnymi drogimi kamieniami jaspis, szafir, chalcedon, szmaragd, sardonyx, krwawnik, chryzolit, beryl, topas, chryzopras, kiacent, ametyst. Pewnie nawet nie wiemy, jak większość z nich wygląda, no chyba, że panie lubujące się w pierścionkach może coś na ten temat więcej mogą powiedzieć. A 12 bram zbudowanych było z 12 pereł, każda brama z jednej perły. Z jednej perły brama? w murze grubym na 65 metrów jedna perła, tak, z jednej perły, jedna brama. Żadnych sklejek, docinków, sztukowań. Z jednej perły, prawdziwej perły. Nie syntetyk. Inny czas, przestrzeń i materia. Jak ja bym już chciał być w tej bramie. Jak ja już bym chciał być w tej bramie. Jak ja bym chciał Ulica miasta wyłożona była szczerym złotem, jak przezroczyste szkło. Szczerym złotem, przezroczystym. Nie asfalt, nie granit, nie beton autostradowy, nie terakota. Nie widziałem w nim przybytku, czyli świątyni. Dlatego, że Pan Bóg Wszechmogący jest Jego przybytkiem. Oraz baranek. Miasto nie potrzebuje też słońca ani księżyca, aby mu świeciło. Oświetla je chwała Boga, a Jego lampą baranek. Nie będzie okablowania, nie będzie halogenów i LEDów, nie będzie ciemnych miejsc. Właściwości tych kamieni, z których to miasto jest zbudowane, są takie, że światło bez przeszkód przechodzi, dociera do najgłębszych miejsc. Dlatego złoto też jest jak szkło przezroczyste. Ono nie zatrzymuje światła, ono nawet je opiększa i podaje dalej. I całe miasto, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz jest pięknie oświetlone. I nie ma nocy ani dnia. Nie ma żarówek, jest jasność. Bóg jest tą jasnością. Baranek jest lampą, w nim ta jasność płonie. W naszych miastach żyjemy na powierzchni. Czasami w większych gmachach, gdzieś tam w środku, czy w wieżowcach, czy na jakiś czas w podziemiach możemy mieć miejsce pracy, czy zaparkować w parkingu podziemnym, ale generalnie żyjemy na powierzchni, musimy mieć dostęp do okna. To jest zdrowe, to jest normalne, to jest wymagane. Tam... Będziemy żyć i blisko powierzchni, i w środku. To nie będzie znaczenia, jasność będzie ta sama, komfort będzie ten sam. Wielkość tego kwadratu, jeden bok, wynosi 2160 km. To jest dokładnie odległość z Warszawy do Aten, w linii prostej. 2160 km. jeden bok, drugi tak samo i w górę tak samo. Gdzie to będzie? Jak to zmieści? No a na tej ziemi to się nie zmieści. Bo to inny czas, inna przestrzeń, inna materia. I tam zmierzamy, bracia i siostry. Nie zmierzamy tylko do emerytury. Ja wiem, że większość z nas już by chciała mieć emeryturę. Przyznajcie się, ja bym chciał czasami. Ale oczywiście chciałbym być aktywnym emerytem. W świetle miasta będą chodzić narody, a królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę. Za dnia jego bramy nigdy nie będą zamknięte, a nocy tam nie będzie. Wniosą do niego chwałę, dostojeństwo narodów. Nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo. Wejdą tam tylko ci, którzy są zapisani w zwoju w Księdze Życia Baranka. Odsyłam do pięknych, mądrych komentarzy, które można znaleźć także w naszej biblioteczce. Przy okazji siostra Grażynka tutaj reklamuje. Biblioteczka jest reaktywowana, zgłaszajcie się do niej, jeżeli chcecie wypożyczyć jakąś ciekawą książkę, której już w, obiegu w sprzedaży nie ma, ale w tym księgozbiorze można znaleźć ciekawe pozycję. I zaraz ten ostatni werset z Biblii. Jak to spiąć? Chciałbym właśnie spiąć taką klamrą. Ten ostatni werset Niech łaska Pana Jezusa towarzyszy wam wszystkim. 22, 21. Kochani, bo tak naprawdę tylko łaska Pana jest w stanie przeprowadzić nas przez życie, przez te wielkie i straszne wydarzenia i jest w stanie doprowadzić nas do nowego Jeruzalem. I mam wrażenie tak, jakby Jan świadomy ciężaru swego przekazu, wręcz tak po ludzku trochę przytłoczony ogromem, skalą, wielkością tego, co przekazuje, na sam koniec mówi, słuchajcie, niech łaska Pana Wam towarzyszy, Niech łaska Pana, bo to przerasta nasze zrozumienie, to przerasta naszą percepcję, to przerasta naszą logikę, to przerasta nasz intelekt, to przerasta nasze możliwości, aby tam wejść samodzielnie, dlatego niech łaska. Niech łaska Pana was tam wprowadzi, niech łaska Pana towarzyszy wam we wszystkim i wam wszystkim. I właśnie w taki, a nie inny sposób kończy tą księgę, a przy okazji całą Biblię. I to, co czytaliśmy wcześniej z Ewangelii Jana, to, co wcześniej napisał słowa Jezusa, idę przygotować wam miejsce. Ja jestem pewien, że to miejsce jest już przygotowane. Chodzi tylko o czas wyznaczony przez Ojca. Czas, w którym Jezus na głos Archanioła i dźwięk trąby stąpi z nieba. I to jest moje paliwo, to jest nasze paliwo, to jest nasza motywacja. I pamiętajmy, że tylko łaska może nas tam zaprowadzić. Potrzebujemy łaski. Teologia określa łaskę, że jest to niezasłużona Boża przychylność. Myślę, że to jest poprawna, fajna, dobra definicja. Niezasłużona Boża przychylność, więc... Ta Boża przychylność jest nad nami. Tą przychylność trzeba wziąć i w niej trwać. Potrzebujemy przychylności, łaski zbawiennej. Czy wszyscy tu obecni przyjęli już łaskę zbawienną? Inaczej mówiąc, czy jesteś zbawiony, czy jesteś pojednany, pojednana z Bogiem? Czy Twoje imię zapisane jest w zwoju życia, w Księdze Życia? Czytaliśmy przed chwilą, że tam nie wejdzie nikt i nic, jeżeli nie był zapisany w Barankowej Księdze Życia. Czy jest między nami ktoś, kto nie jest pewny tego, czy twoje imię jest zapisane w tej księdze? Nie wiesz, może nawet pierwszy raz słyszysz o tym, że musisz mieć zapisane swoje imię gdzieś w jakiejś księdze. Jeżeli tego nie wiesz, proszę cię, dowiedz się, o co chodzi. Co jest z tą księgą, co jest z tym imieniem? Potrzebujesz łaski zbawiennej. Może nawet teraz ją przyjmiesz. Niech Duch Święty tchnie na Ciebie zrozumienie i skruszy Twoje serce, abyśmy mogli kiedyś razem w Nowym Jeruzalem śpiewać nową pieśń. Halleluja. Potrzebujemy łaski do tego, aby prowadzić zwycięskie życie. Zgadzamy się. Łaska na co dzień. Boża ochrona. Boża przychylność. Potrzebujemy łaski, aby nasze domy były ocalone przed rozbiciem, przed brakiem jedności. Potrzebujemy łaski, aby nasze dzieci nie poszły na potępienie. Potrzebujemy łaski, do służby, aby służyć skutecznie i efektywnie, aby służyć z błogosławieństwem dla innych. Paweł pisał, byście na daremno łaski Bożej nie przyjmowali. Potrzebujemy łaski Bożej, aby wytrwać do końca, wydać wszelki dobry owoc. Potrzebujemy darów łaski, aby budować siebie i innych. Ja myślę tak, że łaska wprowadza nas już. Taki inny wymiar życia, jakby trochę z innego świata. No bo tak, ja jestem słaby, nie potrafię sam niczego dokonać, ale przychodzi łaska z góry i nagle okazuje się, że to, co było niemożliwe po ludzku, w Bogu jest możliwe. I to jest już, wiecie, ta zajawka tego nowego wymiaru, nowej przestrzeni, nowej materii, nowego czasu. Łaska Boża działa. Ja mówię, ja jestem bezradny. Bóg przychodzi. I to jest sygnał. Słuchaj, łaska moja, to jest zaledwie promil to, co Ci daje. To jest zaledwie kropelka. Przed Tobą ocean, ocean, ocean. I to jest tam. Halleluja. Ja się czasami dziwię, ale czasami się nie dziwię i rozumiem słowa Pawła, który napisał, że ma dylemat. Do Filipian tak pisał. Co tu zrobić? Rozstać się z życiem, aby być z Chrystusem, to daleko lepiej. No ale ze względu na Was, tak jakby trochę głowę zwiesił, tak jakby trochę z takim tonem westchnienia i takiej drobnej rezygnacji, no ze względu na was pożytecznie chyba jednak będzie, żebym tu jeszcze był jakiś czas, ale tak naprawdę to ja już bym chciał być tam. No dobrze, ale kocham was, więc jeszcze trochę zwytrzymam. ale moje serce już jest tam, moje myśli są już tam, stamtąd oczekujemy Zbawiciela, tam jest nasza prawdziwa Ojczyzna, nie ta ziemska, chwilowa, ale ta wieczna. Aleluja. Jest piękna pieśń, którą śpiewamy chyba najczęściej to niestety na pogrzebach, ale to nie jest pogrzebowa pieśń. To jest pieśń dla żywych o życiu i o przyszłości. I chciałbym, żeby ta pieśń była puentą, podsumowaniem tego dzielenia. Pan buduje swe nowe Jeruzalem. Niech ta pieśń będzie dziękczynieniem i wyznaniem wiary za to, co jest przygotowane dla nas w niebie, i za tą pracę, którą Jezus wykonał, wykonuje i wykona. Chcemy powstać tak jak serce duch nas pobudzi, śpiewajmy tę pieśń z głębokim przekonaniem, z bojaźnią i z tęsknotą. Niech to będzie nasza modlitwa, uwielbienie, uczczenie Boga. Pan buduje. Tą pieśnią zakończymy tą część tutaj. Będą jeszcze tylko ogłoszenia. Amen.